Dobry wieczór. Jakie to mają słowa? Ja ci powiem, stary, że naprawdę, ja, ja tam poszedłem na, tą, e, e, na ten trening i się zakochałem w zrobieniu radia. A byłem tylko tam przez godzinę. E, jest... Pamiętacie, pamiętacie przystany Kalaska? Kiedy jest to poradko? Kiedy jest to poradko? To nigdy nie wygląda. O, stary, to ja, serial. I tak samo, bez, e, jak to było? Ale więcej czadu, jak to po angielsku wtedy był. E, więcej czadów wolił. No, Papron wolił. Te dwa filmy, mi się najwyższym kurwa Strasznie się podobało i nagle, autentycznie, no masz prawdziwe studio. Małe, bo małe, ale no masz prawdziwe studio. I tu idzie gdzieś, w kosmos. już są fale dźwiękowe, które idą kurwa gdzieś. na zachód. to jest po prostu... Nie tylko dla orów, trochę inne radio. Serdecznie witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orów. I dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ważny odcinek dla mnie, jak i dla moich e, kolegów, przyjaciół, dla naszej... No bo kończymy pomału z podcastem, kończymy pomału z tym wszystkim i zobaczymy. Prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy się nadawać, tak już poważnie. W mieście, gdzie mieszkamy, w kraju, gdzie jesteśmy, z ludźmi, których lubimy, będziemy tworzyć rozgłośnię radiową. Tak, tak, tak. Po 11 latach podcast Nie tylko dla Orów nareszcie przechodzi może nie rewolucję, ale może ewolucję. No i spotkaliśmy się z Kamilem, z Szymonem, z drugim Szymonem, z Barnabą i jeszcze no z jeszcze, jak on na imię? Alzheimer. W każdym razie spotkaliśmy się w piątkę, a propos żeby porozmawiać, a propos naszych występów w radiu i opracować plan. Mamy audycję, na razie jeszcze nie zdradzę wam tytułu audycji, tytułem, tytuł, za tytuł jest odpowiedzialny Kamil. W każdym razie, w każdym razie zapraszam was na dzisiejszy podcast, w którym, jakby to można powiedzieć, tak na żywca, tak po prostu rozmawiamy o tym, co będziemy chcieli robić, jak będziemy chcieli robić i przede wszystkim, jak to będzie Chciałobyś chodzić wyglądać, ale to nie tak, jak to będzie słychać. Za ten taki podcast dzisiaj kolejny irlandzki dubliński, kolejne takie. W zasadzie spotkanie troszeczkę tylko dla nas, ale myślę, że będzie dużo śmiechu w tym wypadku, w tym wypadku naprawdę mieliśmy mega ubaw, naprawdę było w tym wszystkim dużo radości i dużo takiej spontaniczności. W każdym razie, w każdym razie, czy ja nie używam w tym sezonie za ja często zwrotów, w każdym razie pewnie tak, zatem będzie śmiesznie, będzie spontanicznie, będzie głośno i mam nadzieję, że kogoś oprócz nas to także e, zabawi albo rozśmieszy albo rozweseli w każdym razie, o właśnie, słyszycie, w każdym razie zapraszam Was na dzisiejszy podcast radiowy Ewolucja, Rewolucja, podcast nie tylko dla rów, przechodzi w kolejny etap, w kolejny etap nasza audycja radiowa dwie godziny, dwie godziny, ale o wszystkim dowiecie się już niedługo, już niedługo. Nowe radio startuje też całkiem niedługo, więc będzie się działo, będzie się działo. Zapraszam na dzisiejszy podcast i już się cieszę na montaż, bo mam tych plików troszeczkę jeszcze nie wiem jak to będzie wszystko zmontowane, ale myślę, że jakoś tu potnę, tu przytnę. I tu wyrzucę, i tu obecne i będzie z tego miły, sympatyczny, nie za długi odcinek o tym, jak zostajemy radiowcami. Zapraszam. Dobry wieczór. Informacje ogólne. Mamy dziś poniedziałek, 14 listopada 1974 roku. Słońce wzeszło o świcie, zaszło o zachodzie. Imieniny obchodzą Felix i Hilary. Słyszą o Państwo w tej chwili naczelnego inżyniera, który nastawia urządzenie elektroniczne o zbyt skomplikowanej nazwie, aby mu Państwu przekazał. Dla wszystkich solenizantów stosowna piosenka. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do wólki, Chętnie w pałac kryształowy, cztery kąty zamieniamy. Nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gram. Ja jestem przekonany, że, będzie mi, się, że mi się uda, jak będę, miał, e, jak będę miał puzzle do tego, czyli jakieś tam materiały poskręcane, tak itd., że ja będę w stanie te w miarę wypromować, nie? przy czym ja z Filipem rozmawialiśmy o tym, że e, nie, że w miarę wypromować. Mówię to tak, że będzie zajebiście, ale te, ale e, rozmawialiśmy z Filipem, że... No według mnie to jest przede wszystkim dlatego, żeby to zrobić. E, Ale ze mną czy z tym z telefonu. Z, z tobą. E, żeby to zrobić, żeby ten, żeby po prostu pobawić się w radio, żeby mieć ten, mieć e, fajdę fr z tego. I mamy... Coś, co chyba wszystkim sprawia przyjemność, żeby się spotykać co jakiś czas, kiedy wyglądasz z głupoty. No to, to, to, to jest to samo, no? Za rok yy, po pierwszym odcinku yy, Stosunku Przerywanego zrobisz, zrobisz podcast o Ty? O tym spotkaniu roboczym? tylko znaczy. jeden Robi te programy tak, jakby każda nie... Każdy, najmniejszy, najmniejszy przecinek i kropka był była bardzo ważna i rzeczywiście to daje rezultaty, to daje to również, że zespół, to przecież to nie tylko Omigwaj, to jest ogromny zespół, który współpracuje z nimi, każdy członek tego ogromnego zespołu stara się pracować też w pewnym stopniu perfekcyjnie, to znaczy bardzo dokładnie. Stara się, żeby to co on do niego wkładu. I na tym odcinku też do końca idealnie. To radio, przepraszam, to podcast, nie tylko to, do... z zielonej Irlandii. No dobrze, dobrze. Ale wracając do ten, to jest tylko jedna kwestia. Mnie nie, nie będzie teraz listu z tego A wypadałoby, żeby ktoś nauczył się obsługiwać ten cały stół. nie jest trudny Gdzie do Polski. Do Polski. Ja myślę, że specjalista odrabia. My no ja bym te chciał właśnie. Tak. Chciałbym, żeby Filip, jakbyś miał ochotę, żebyś tam pochodził i pooglądał co nie różnie z tym to Zrób to tak. To <grym> <grym> <grym> Może e, umów mnie? Znaczy przykład kiedy bym mógł spaść i ja będę mógł sobie przezec na godzinę i zobaczyć, co ja... No, no, no, no, no, to ja po prostu cię skontaktuję... Ja, ja, jest... ja ostatnio, jak suwałem gałkami, to byłby miesiący, drugi, czy cyrozy. Ja. Widać, widać, tak? widać, widać, widać. Wtedy, że... Głodny jest. wtedy był inny były inne gałki. Też jeszcze w gałę grała. Zgraliście <grym> w gałę? No ja byście wygrali w gałę. Nie, nie, nie gra w gałę. Nie? A co grali? No coś się grać. A ja, jak się graje? się No, kapki, nie chcę. No kapki, ale u nie? Ale, ale były bardziej. No, warszawiaka też byli niektórzy, ale to nie umarł. Nie, nie Trzy podania. Trzy podania. Okay. Okay. Nie, nie, to były dwa. Nie, to nie były. Czekaj, jakbyśmy to. No się to kwadraty nazywali. Chyba. Nie. nie, to jest inna rzecz. trzy no, podania przez siatkę? Nie? nie przez siatkę. No wiesz, z piętki za trzy na przykład Nie, trzy nie, podania, 3, jest jedna osoba na bramce i x osób A, na bramce. A, tak, trzy podania. I można wiem, tylko trzy tak. podania zrobić. Czyli tak. trzecim tak. jak gdyby jest raz, dwa, trzy i musi być, musi być oddany Strzało. strzał na bramkę. Jeżeli bramkarz złapie piłkę w locie, która nie spadnie na ziemię, to y, ta osoba, która strzelała, y, Czelał, idzie, idzie na bramę. Yeah. No? no tak, to piszcie. O, tego nie pamiętam. O? Ale ten, ale, ale pamiętam, że <laughs> Magnetofonów MK125 otrzymujemy. U nas około 120-130 miesięcznie. Z tego mamy odpady około 20%. Podstawowe wady, jakie spotykamy wśród magnetofonów MK125, to jest głośna praca silnika, złe przewijanie, wolne obroty. Rzadziej zdarza się, że nie nagrywają, a jeszcze rzadziej, że w ogóle nie odtwarzają. Dojeźdź. To są obroty, za mały obroty. Wolna obroty. Spróbujemy następ. Gdzieś obok nas, obok nas życia nur. Obok nas świateł blask. Miasta Rytm, gwar i szum. Obok nas płynie kur, obok nas tyle Nie niesie czas. O znowu my Państwo nawet nie uwierzą, jak dziś trudno być młodzieżą. To dyskusja na nas temat na Słuchaczy, kurde, wiesz. Może po prostu nie wiedzieć, nie? Ja się chodzi, prosto, chciałem ja sprostować dla słuchaczy. E, kto ilu ma lat? To jest przed 40, a kto nie. To jest dużo po... Umówmy się, że jesteśmy wszyscy przed 50. No nie chcieliśmy tego powiedzieć. Jesteśmy przed 50. menopauzą. Ja chciałem. Wszyscy jesteśmy a, przed menopauzą w mojej żony. Teraz dzieci wezmą kredkę i narysują menopauzę, ogóle... jego żony. Można wybrać tylko jeden kolor. Wczoraj się uczyliśmy o, o organizmach jednokomórkowych. Pantofelek, ameba i proszę teraz menopauzę Na ogół rozumiemy przesy profesjonalizm, umiejętność takiego przygotowania programu i takiego nagrania i nie trzeba było stopować, mówiąc naszym językiem, przerywać nagranie, tak by wyglądało ono jak program pokazywany Państwu na żywo. To bardzo miłe, żeśmy się poznali tak jakoś przez przypadek, prawda? Tak, bo w końcu przypadek inicjuje zwykle przyszłe losy. E, a ja mam na imię Irena, kończę polonistykę i piszę w tej chwili pracę magisterską. Aha, aha, aha. A pan? Ja właśnie mam pięć, pięć semestrów tej no, no, no, Ale ja właściwie to już muszę iść do domu, bo ja wyskoczyłem tylko na momenty. Młodek <śmiech> mi na imię. A wie pan, mieszkam u ciotki. Uroczej, choć nieco purytańskiej. Ona nie jest w stanie zrozumieć pewnych moich zachowań. A to bardzo było ostre i męskie to, że mi pan pomógł. Chciałbym. No bo w końcu przecież mógł pan tego nie zrobić i udać, że pan nie widzi. <śmiech> Tak, tak, no tak. No to może... Może zatańczymy. Goszczący w stolicy, prezenter dyskoteki, zakończył wizytę oficjalną i udał się, przed południem, w podróż powrotną. No, ale nie wiem, czy odmawiam takie audycje typu właśnie, co my chcemy zrobić nie. Nie. takie, bo normalnie by tak jak siedzi i zapowiada muzykę ten on tak gada, gada, taki ma ciepły głos, ale nikt nie ma kurde takiego, wiesz, wokalu jak ty, nie, który, wiesz, pozwala wszystko, nie? Ten, ten miód na mikrofon na, Aa, na mikrofon <laughs> miód <Mute> na membranie <laughs> no, no. to powinien być nazwa segmentu miód na membranie mi zapomniałeś że po polsku się pisze, co? no, w ogóle pisanie ręczne jest no, trzeba by zrobić takie te jakbyśmy ustalili jakieś takie <testosterone> te jakbyśmy ustalili takie te teksty różne jakieś, ja bym porobił do tego wiesz, zbitki takie jigle jak to powiedział, nie? wysoki co? Ale nie ale, bo ale, ale, ja się ale... tak do no, muzyka, na przykład skąd będziemy widzieli kiedy muzyka musi co nic nie będzie kombinać, ale czy... dlatego, A, dlatego i... musimy mieć rozpiskę, dlatego mówię. Musimy na przykład mieć 6 minut na powitanie. Potem wchodzi na przykład muzyka, która na przykład piosenka ma rozbiegłówkę 20 sekund. Po 20 sekundach kościół zaczyna śpiewać, ale te 20 sekund piosenki możemy jeszcze przegadać, nie? Na przykład, nie? Ale musimy wiedzieć, że jest 20 sekund, na przykład muzyczki, muzyczki dopiero w o no, tak. no takie rzeczy. I potem na przykład mamy, mamy następne wejście, na przykład stały kącik, na przykład czegoś tam, nie? I na to mamy na przykład 3 minuty, ale 4 minuty, nie zależy. A to trzeba ustawić tak każdym razem nie? to musi być kurwa jak w ciągu niemieckim po ustawiane 3 minuty, 5 minut, a nie, że zagadamy i nagle, o kurwa za dużo zagadamy, to nam jedna wypadnie jakaś hmm. Według mnie, tak? tak nie, tak, ale to tak. Ja nie przeważę. Ja tak mam, nie? Ty nie myślisz? się. Będzie dużo, wiesz. Uważam, że będzie dużo jakiejś wolnej amerykanki, ale musimy mieć. Nie, no, muszę to być jest kieloty, no. Skieletów się będzie, no i nawet udaje mi się, że to Pamiętać cię łatwo Zapomnieć nie sposób Minęła godzina jedenasta Godziny? Dwie? Mówiłeś godzinę ja, myślałem, ja złapałem gdzieś godzinę kiedyś Nie, Cierto, ja... ale to myślałem, godziny. Dwie godziny W godzinę ty. pościmy piosenek To już będzie trzydzieści Ale ja tak myślę, żeby no Nie wiem, Czas, Szymon oczywiście O, w sprawie nie słuchał Nie tylko dla Ruf i tam Tego e, J223 Ale piosenki ogólnie mogą być Takie trochę śmieszne nie? Takie jakieś tam ale miał Nie, nie, nie najnowsze przeboje, nie? Filip, niech to po prostu co tydzień ktoś przygotuje zestaw piosenek i już. Czy to po to co tydzień ma, ma jechać, tak? Z koksem. Mm -hmm. no. I po prostu na czym? To na MP3 przynosisz, czy jak? Nie, Więc to yeah. wiesz, że tam jest Dropbox i możesz do Dropboxa wrzucić i z tego Dropboxa puszczać. W ogóle, ale to... w jakim formacie musisz to mieć? E, MP3. No. no takim jak słuchać muzyki. Czyli, ale pendrive'a też mogę przynieść, tak? no, Możesz przynieść pendrive'a, no. A co z spo, Spotify'em? Nie. E, nie. Nie. To, to, to fajnie pójdzie, ale ten, ale tam jest w ogóle duża biblioteka muzyki już, a, nie? Na tym Dropboxie, tak? Czy... No, nie, bo oni mają no, licencję z radio, nie? Więc a, a. mają co, wiesz, taką sprawę, to, te, to co teraz leci, to leci no, Włączali w automatic play, nie? Jingle co ileś, zegarynka co ileś i ten i zaleci no, z tego, z, z płyty, nie? Mm. E, ja w... Fajku, nie? Ja w ogóle.. E... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, On no, mi się podobał swój początkowo myślenie. Pobędzie byśmy się zobaczył co ci wysłałem? Jeszcze przepraszam, że ci przerwam. Jeśli jesteśmy przy nazwie jest stosunek przerywany, to musisz mi tylko nazwać... Yy, musisz mi tylko nagrać potem gdzieś w kącie yy, zajawkę typu Witam i jest stosunek przerywany i ja zrobię takie intro. Z naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No, tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. Zarobany Stosunek zarybany! Ja mamy jakieś pomysły na moduły? Ja zapisuję. Każdy ma jakieś jeden swój moduł. Tak, no ty nie masz. Nie. Cześć, cześć, cześć, cześć. E. przejmuje to pałeczkę. Ale mógłbyś mieć. Ty Kamil na przykład będzie... No, no, no, no. no. no to może. Ale właśnie pytanie, czy mamy jakieś pomysły, czy ktoś no. ma jakiś pomysł na siebie na moduł? Żeby no to... kolega właśnie powiedział. No ja mam taki tutaj, to co Kamil zasugerował. A nie to... musi tak być, nie? Ale to mi się podoba. Okay. Przegląd wydarzeń tygodnia po prostu i zapraszam redaktorów. No co, no babcie je pobito psała. Na, <laughs> na przykład. Przez do RP. Na przykład. Tego typu, tak nie? Także tak, tak, tak, tak, tak, tak, to będzie jakby moja autorska audycja, ja spróbuję coś tam przygotować, może, nie wiem, ile tego, 10 minut tego będzie? No i spróbuj, z no. Jakąś znaczy, wiesz, będziemy to komentować przy okazji. No nie, no, no bo... tak, ale o to chodzi, no. nie? Że, to chodzi o to, że temat. Ja ułożę jakiś rozkład i na przykład podzielę to, te dwie godziny, na... Dobry wieczór. Teraz ty. Tam możemy zrobić takie jak ten, jak w, szko w szkole jestem dzień dobry. Dobry wieczór. Jestem Szymon i jestem Stosunek. sto sumaktek sto, sto sumjszy su, su. Stosunek przerywany. Witamy w studio z nami. Sami, sami wspaniali goście jest e, Filip Łobodziński, Kamil Stokłosa, Kamil Durczo, Szymon e, Majewski i Szymon, e, zwany Szymon Słupnik, Szymon Słupnik, Słupnik. który e, po prostu e, obsługuje nasze słupki. Za konsoletą. Ja. <laughs> proszę, proszę, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cztery. Dziękuję, następny pan. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę państwa, a teraz... Ktoś kiedyś powiedział, że Boga można opisać tylko poprzez zaprzeczenia. Nie jesteśmy tutaj... Nie że tak powiem, kościołem ani religią, ale jesteśmy super bossy. i można nas opisać nasz program tylko przez zaprzeczenia. Nie będzie to konkurs tam randkowy, nie będzie to e, poradnik domowy, nie będzie to e, chlapanie na ścianie, ani chlapanie na.. Ale nie chrapanie na dywanie. Będzie to. Dużo słowa przerywanego, trochę muzyki e, i różne inne wyzyki. Wikimiki. Słuchajcie nas, kochani, a na pewno się dowiecie czegoś naprawdę wartościowego. No, ale jest to, bądźmy egoistyczni na, w tej audycji, na, na, na, na, na. tak? Tak, bądźmy egoistyczni w tej audycji. Oczywiście może audycja się na pewno Na naszej ceremonii przedstawicieli władz, organizacji społecznych i instytucji. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Tak jest Dajcie nam szansę i wytrwajcie do końca. Nie oceniajcie nas na samym początku. Bo może być kulanie. Nie oceniajcie nas nawet na końcu. W ogóle nas nie oceniajcie. Po prostu nas słuchajcie. nikogo nie oceniajcie, to nie ma sensu. Właśnie. Etykiety powodują tylko podziały. Szuflatkowanie nie ma sensu. Szuflandia ma większe. Ej, kukkejku. Olo, muzyka. Szuflandio, <laughs> chociaż uwielbiam Cię. Minęła godzina 20.40. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Witamy serdecznie w programie Stosnej Przerwany. Ten program nie będzie o niczym konkretnym tak naprawdę. Będzie ten program e, mówił o e, tym, co nas interesuje. a, a tym nie wiem. Tj. nie interesuje e, rzeczach, o których e, często rozmawiamy przy stole. E, imprezja, em, po prostu radjera. Imprezja, imprezja bardziej nawet, nawet imprezja. I mam tutaj ze sobą właśnie, słyszycie, są moi koledzy, są <guletra> moi kumple, którzy właśnie, właśnie oralnie przedstawić się Wam chcieli. Ja może zacznę, jest y, Szymon, Szymon i Filip. Serdecznie witam, mam na imię Filip i nadaje się już dla niektórych od 10 lat, ale no dla większych... Na... Nadaje się do nadawania. A, no to, to się wiadomo. E, lubię dzieci, herbatę oraz ro rozwódki. Ja raz wódki spróbowałem i mi było bardzo niedobrze. E, Szymon? Przepraszam, e... przepraszam. Szymon. A, przepraszam. E, czy Szymon? Właśnie chodzi mi, żeby Szymon... No to Szymon, zaczynaj, proszę Cię. Ja się jakby wycofam na plan dalszy i poczekam na swoją kolej. Lubię się ciepło ubierać. Wlecie też? Tak. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. E, Wlecie też. E, Szymon. Ja generalnie to chyba się lubię w miarę. E... Tak, szczególnie jak się rozbiorę, to się lubię. Czy ty dajesz ciuchy Szymonowi, jak jak mu jest zimno? Bo ty się rozbierasz, bo no się lubicie poobierać? nie, lubię nie cię ja się rozbieram z tych brudnych ciuchów, to wtedy, się tak się lubię, czuję się taki wolny, taki wyzwolony z tych ubrań i wtedy się lubię. Nic to... mnie tak nie krępuje. Dlatego przyszedłeś goły? <głosy> Mamy się luź... luźna rozmowa. <głosy> Dobrze, że Państwo tego nie widzą, a chociaż nawet bardziej żałowałbym, że Państwo tego nie widzą. Dzisiaj będziemy mówić o, o tym, skąd się wzięliśmy. E, już trochę zaczęliśmy, chłopaki powiedzieli kim są. E, ja natomiast... Nie jestem... nam jeszcze Macieja. E, no, ja na... o... ja nie jestem. Oh ja, ja natomiast dzisiaj nie mogę tutaj być Przepraszam Państwa bardzo Będę tylko prowadził ten program zaocznie Ja jestem mm. na zastępstwie. Tam jest właśnie Na zastępstwie A Maciej, no może powiem coś o Maćku Skoro już o, mówimy Każdy o kimś mówi To możemy my powiemy coś o Maćku No Maciek jest Maciek Maciek ma fajny głos i gotuje Jest gotowy na wszystko I on jest jednym z tych namiętnych kucharzy Którzy najlepiej sprzedają się w telewizji Niestety nie dostaliśmy czasu antenowego Więc mamy czas. Z radiowy, który chcemy. Zaprawiamy kamerę. I będziemy mogli sprzedawać właśnie w radiu. Tak, tak. Maciek ma piękny zabrzut naszym... w głowie. Nie macie ciebie w jest naszym żywym jinglem. E, o czym jeszcze będziemy mówić w tej audycji? Jeśli chodzi o, o, o tematykę, no, na pewno będzie dużo ciekawych rzeczy. E, Szymon będzie pokazywał zdjęcia. E, będziemy, e, oczywiście. E, będzie konkurs jaki to kolor. Będą wycieczki e, osobiste. E, będą wycieczki osobiste, można je wygrać e, w konkursie. E, są e, całe pakiety wycieczek osobistych. E, w pakiet w na świecie. Um, dobra, dobra, Stosunek przerywany. Godzina siódma wieczorem 31 stycznia w niedzielę zapraszamy przed odbiorniki wszystkich, którzy je mają. Audycja to będzie cykliczna. Aczkolwiek pewnie ukaże się tylko raz. Zupełnie niezorganizowana Banda purytanów słownych, e, niezorganizowana, nieprzygotowana, ale wolnomyśląca, zaprasza Was wszystkich. Niedziela 19. Stosunek przerywany. Bądźcie z nami do końca, może dojdziemy. Stosunek przerywany. My zaczynamy, wykończycie. Godzina 19. W niedzielę. 31 stycznia. Miejmy nadzieję, że nie skończycie o 19.00. Jesteśmy git? No chyba tak. Jak to się wyłącza? Ty o tym? I to jest najgorsze. Dlatego, że wiedzą, że nawet jeżeli zrobią coś, to i tak to będzie pogrzebany. O tym nie wolno będzie mówić, o tym nie wolno będzie pisać i nie wolno tego wprowadzić do produkcji. Djęli nas, zanim się jeszcze ukazaliśmy. To już koniec. Po pierwszym odciku stosunku przerywanego z to Ty? o tym roboczym. Będzie tylko jeden odcinek. No <śmian> nie, ma, nie, ma, nie, <śmian>